Ojciec i córka, czyli Ludwik Węgierski, król Węgier w latach 1342-82, a po śmierci wuja Kazimierza Wielkiego, król Polski w latach 1370-82 oraz Jadwiga, ostatnie dziecko Ludwika, pierwsza w historii Polski kobieta koronowana nie na królową, lecz na króla. To bohaterowie dzisiejszej opowieści. Ludwik Węgierski był synem pierwszego węgierskiego władcy z dynastii Andegawenów Karola Roberta oraz jego polskiej żony Elżbiety Łokietkówny, która wywarła duży wpływ na syna. Dzięki niej uzyskał koronę Polski. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych monarchów Węgier i jednego z najbardziej wojowniczych królów węgierskich. Organizował wiele wypraw. Przeciwko Królestwu Neapolu podbił Dalmację, narzucił zwierzchność Mołdawii, Wołoszczyźnie, Bośni i części Bułgarii. W Polsce nie miał jednak dobrej prasy z powodu wydania przywileju Koszyckiego, uważanego za źródło szlacheckiej wszechwładzy i osłabienia pozycji monarchii. Ponadto siostrzeniec Łokietka był królem na odległość. Władzę sprawowała de facto jego matka, a następnie Władysław Opolczyk. Elżbietą Bośniaczką Ludwik Węgierski miał trzy córki. W najmłodszej Jadwidze widział przyszłą królową Węgier. Korona Polski miała przypaść jednej z pozostałych potomkiń. Tymczasem los napisał inny scenariusz przy udziale panów polskich, którzy udzielili poparcia tej z córek, która zamieszka na stałe w kraju. W 1384 roku to Jadwiga w wieku zaledwie 10 lat została królem Polski. Niebawem żoną nawróconego litewskiego księcia Jagieły, mimo że ojciec widział u jej boku Wilhelma Habsburga. Po koronacji w 1386 roku Jagiełło, któremu na chrzcie nadano imię Władysław, Miał pełnię władzy królewskiej, ale musiał się liczyć z wyjątkową pozycją żony króla i współrządami. Jadwiga negocjowała m.in. z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, utrzymywała kontakt ze stolicą apostolską. Przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakowskiej podupadłej po śmierci Kazimierza Wielkiego. Była mecenaską nauki, wielbicielką książek, kobietą o niezwykłej pobożności. Zmarła 17 lipca 1399 roku, niespełna miesiąc po porodzie i cztery dni po tym, jak zmarła jej jedyna córka, Elżbieta Bonifacja. Jak zmieniła się Polska pod rządami Ludwika Węgierskiego i jego córki Jadwigi, pierwszych władców niepiastowskich, jakich panowanie wpłynęło na przyszłość królestwa?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 Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu I Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Ludwik Węgierski rozpoczyna zupełnie nową historię Polski. Nie piastowskich władców, nie wiadomo jeszcze jakich, ale na pewno nie piastowskich. To wynik umowy, jaką zawarł u bardzo młody, 23-letni Kazimierz, zwany później Wielkim, z władcą Węgier. Nie zdawał sobie sprawy, że to tak się skończy, panie profesorze? No cóż, jak o tym mówiliśmy w czasie poprzedniego naszego spotkania, kiedy zaczynały się rozmowy o ewentualnym w przyszłości dziedziczeniu tronu polskiego przez dynastię Andegaweńską, która zasiadła dopiero co w budzie na tronie węgierskim, Kazimierz był młodym człowiekiem przed którym nie tylko otwierały się perspektywy panowania w Polsce, ale także potomka legalnego. Sojusznik węgierskim nie był całkowicie obcy, nie tylko ze względu na więzi polityczne, ale jego matka Elżbieta była córką Władysława Łokietka, siostrą Kazimierza Wielkiego. I w momencie, kiedy Ludwik obejmie koronę polską, to przecież właśnie matkę piastówne, uczyni swoim namiestnikiem w Krakowie, by ta zarządzała sprawami polskimi, kiedy on będzie kontynuował opiekę nad ogromnym, rozległym dziedzictwem korony świętego Stefana, już napierającym powoli od południa islamem, z interesami Andegawenów na Półwyspie Apenińskim. Ta właśnie więź z dynastią piastowską poprzez matkę, poprzez Elżbietę, Niewątpliwie czyniła przejęcie przez niego tronu w Polsce czymś naturalnym, ale naturalnym nie oznaczało wcale łatwym, bo Kazimierz Wielki pod koniec fanowania, kiedy już wiedział, zbliżając się do sześćdziesiątki, raczej nie doczeka się legalnego spadkobiercy. Chciał przelać swoje dziedzictwo na księcia Kaśka Słupskiego. To był jego wnuk, syn jego córki, wydanej niegdyś przez Kazimierza za mąż, za księcia Słupskiego. W ostatnich latach swojego panowania Kazimierz postanowił owego wnuka usynowić, że to jest teraz jego legalny dziedzic. Oczywiście nie mógł tak łatwo wymówić wcześniejszych postanowień w stosunkach z Ludwikiem Węgierskim, bo formalnie zostali zobowiązani do przyjęcia Ludwika Węgierskiego na tronie polskim panowie polscy, można władcy polscy, zarówno świeccy jak i duchowni. Niemniej Kazimierz niewątpliwie w ostatnich miesiącach swojego życia roił sobie coraz bardziej precyzyjnie plan, ponieważ w swoim testamencie Kazimierz przeznaczył dla Kaśka Słupskiego centralne dzielnice ziem piastowskich, ziemię sieradzką, łęczycką i Kujawy. A więc tę dziedzinę w oparciu o którą niegdyś Władysław Łokietek dokonał zjednoczenia Polski. Tyle tylko, że Kaś Kosłupski nie był Władysławem Łokietkiem, nie miał tego charakteru, nie miał tych zdolności, a Ludwik Węgierski był energicznym władcą, który pojawił się już kilka dni po śmierci Kazimierza Wielkiego w Krakowie potrafił doprowadzić do szybkiej koronacji zgodnej przecież z wszelkimi wcześniej zawieranymi umowami na Wawelu. I dopiero po porządkowaniu spraw swojego następstwa tronu w Polsce opuścił Królestwo Polskie wymawiając się powodami medycznymi. Rzeczywiście Ludwik Węgierski był słabego zdrowia. Ta wymówka, iż polskie powietrze mu nie służy, a był przecież dzieckiem południa, basenu Morza Śródziemnego. Ta wymówka być może nie była tylko wymówką, ale była także rzeczywistym powodem rzadkich pobytów Ludwika w Polsce. Zostawił tutaj swoją matkę, Elżbietę Łokietkówną, by ta pilnowała zarówno porządku w Polsce, jak i interesów władcy zwierzchniego, który rezydował częściej w Bucie. Wspominając Ludwika Węgierskiego, niektórzy historycy mówią, że okres jego panowania to jest okres przejściowy. Rzadko wymienia się jego zasługi dla korony, podkreśla się właśnie jego nieobecność w kraju i skupienie się na polityce węgierskiej, a także zbyt duże ustępstwa na rzecz szlachty. Używa się także sformułowania, że w Polsce w granicach państwa panował chaos. Czy pan się zgodzi z tym okresem przejściowym i z tym chaosem i zaprzepaszczeniem tego, co zbudował Kazimierz Wielki? Mowy być nie może o zaprzepaszczeniu tego, co zrobił Kazimierz Wielki. Groziło to w sytuacji, gdyby został wykonany testament Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki sam mógł zaprzepaścić swoje dziedzictwo, bo wyobraźmy sobie, że Kaśko Słupski dostaje Sierac, Łęczyce, Kujawy. Całe Królestwo Polskie zostaje rozpołowione. Nie wiadomo, miałaby się zacząć wojna między Ludwikiem Węgierskim a Kaśkiem Słupskim o to kto jest właściwym panem Polski. Czy też miał niejako zostać zmuszony Ludwik Węgierski do uznania w Kaśku Słupskim, a nie w swoich córkach spadkobierców tronu polskiego. Rzeczywiście do takiego starcia na szczytach władzy zaraz po śmierci Kazimierza Wielkiego w Polsce doszło. Część elit politycznych polskich popierała Kaśka Słupskiego. Wśród nich znalazł się podkanclerzy Jan Kostczarnkowa, który nawet wykradł insygnia koronacyjne grobowe strumny Kazimierza Wielkiego, żeby zapewne przekazać je kandydatowi ze Słupska. No tyle tylko, że ten pogodził się z przewagą Ludwika Węgierskiego. Ludwik szybko scalił całość ziem polskich. Właściwie nie zdecydował się na żadne ustępstwa terytorialne, które dokonywałyby się kosztem Polski, a ze względu na swoją potęgę niełatwo było prowokować tak potężnego zwierzchnika Polski mniejszym sąsiadom Królestwa Polskiego i zakon zachowywał pokój z Królestwem Polskim i margrabiowie brandenburscy nie pozwalali sobie na jakieś większe zaczepki pod adresem Polski. Cały trzon Królestwa Polskiego został utrzymany, w tym ta ziemia, która mogła być przedmiotem sporu, a mianowicie Ruś Halicka. Pamiętamy przecież, że władcy Węgier na progu XIII wieku rościli sobie prawa do zwierzchności nad Rusią czerwoną, Rusią Halicką i tytułowali się władcami Halicza i Włodzimierza, czyli jak to się nazwie w XVIII wieku Galicji i Lodomerii. Ludwik Węgierski zdecydował się uznać polskie rządy na tym obszarze, co było bardzo ważne, a przede wszystkim i ten obszar, czyli Ruś Halicka i cała Polska skorzystały niesłychanie na rozkwicie gospodarczym, który zapewnił wtedy związek z kwitnącymi wówczas Węgrami. To jest czas błyskawicznego rozwoju gospodarczego, nie tylko Lwowa, bo to jest prawdziwy moment boomu tego miasta, początek jego fenomenalnego rozwoju pod panowaniem polskim, ale także wielu innych miast, w tym Krakowa, Piecza, Sącza i bardzo wielu innych miast, nie tylko zresztą w samej Małopolsce. Znakomity historyk gospodarczy z Warszawy Andrzej Wyrobisz to wykazał, czasy panowania Ludwika Węgierskiego są po prostu najlepszymi gospodarczo czasami dla ziem polskich w XIV wieku. To jest nie tylko kontynuacja pod tym względem w stosunku do okresu Kazimierza Wielkiego, ale można powiedzieć kolejny krok naprzód w rozwoju gospodarczym Polski. Korzystają na tym miasta przede wszystkim i podkreślam to dlatego, że wspomniany stereotyp, do którego nawiązała świadomie pani redaktor, mówiąc o oddaniu Polski szlachcie przez przywilej Koszycki, no nie ma się nijak do rzeczywistości społeczno-gospodarczej tamtego czasu. Miasta są głównymi wygranymi, powiedziałbym, na tym boomie gospodarczym, który trwa dzięki Unii Politycznej z Węgrami wtedy. Unii Politycznej, a zarazem otwarciu na Węgry handlu polskiego. no Między innymi wystawia Ludwik Węgierski przywileje dla kupców, na przykład krakowskich, którzy zostali zwolnieni z obowiązku wystawiania swoich towarów w kolejnych miastach w górnych Węgrzech i mogli w związku z tym w nieograniczony sposób handlować na całym ogromnym obszarze otwartym na południe, w stronę Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego, obszarze Kolony Świętego Stefana. Miasta umacniają się jeszcze bardziej, niż było to w czasach Kazimierza Wielkiego. Tak, ale historycy nie są zgodni co do oceny tego aktu, no bo tak jak wspomniałam, z jednej strony on ograniczał władzę monarchy, stał się podstawą do tego, by szlachta jednak zdobyła silną pozycję. A przecież dopiero kształtowało się to państwo. Przywilej w Koszycach z 1374 roku nie mówił nic o upośledzeniu mieszczan, prawnym czy społecznym. Mówił tylko o tym, że szlachta, która wywalczyła sobie już przecież w poprzednich wiekach pewne przywileje, chce mieć je zagwarantowane i chce w ten sposób ograniczyć możliwość nadużycia władzy państwowej. I teraz pytanie, które musimy sami sobie zadawać. Czy chcemy, żeby państwo mogło nakładać podatki na nas takie, jakie państwo chce, jakie władca chce? Czy też, jeżeli państwo ma zwiększać podatki, to musi się na to zgodzić, ale może też nie zgodzić i zdecydować ostatecznie reprezentacja społeczeństwa. To jest istota przywileju Koszyckiego. Król nie może nakładać nowych podatków bez zgody szlachty, czyli bez zgody reprezentacji społeczeństwa. Jednocześnie obniża ten obowiązkowy podatek, który ma być na trwale egzekwowany, już bez kolejnych umów ze szlachtą, czyli ze społeczeństwem, do poziomu dwóch groszy złana. To był taki staropolski, jakbyśmy to powiedzieli, flat tax, czyli płaski podatek. Ten, który miał obowiązywać odtąd na zawsze. Powiedziałbym marzenie liberałów gospodarczych. To w istocie stało się dzięki przywilejowi Koszyckiemu. Jeśli król chciał podnieść ten podatek, trzeba było podnieść ten podatek, trzeba było negocjować ze społeczeństwem. Czyli tak otwierała się droga do sejmowania. Płaszczyzną, na której można było uzyskać zgodę na podniesienie podatku mogła być tylko reprezentacja społeczeństwa, czyli sejm. Czy żałujemy, że mamy sejm? Czy chcielibyśmy żyć w państwie, w którym państwo to ja, czyli państwo to monarcha absolutny? Mam nadzieję, że takich ludzi w Polsce jest mniejszość. Przywilej Koszycki to jest jeden z fundamentów naszej wolności, także naszej wolności gospodarczej. I to jest także fundament czegoś jeszcze, a mianowicie założenia, że Polacy nie chcą podbijać obcych krajów. Mają natomiast zobowiązanie, wpisane niejako do tej konstytucji koszyckiej, obrony własnego kraju. Mianowicie jednym z postanowień przywileju Koszyckiego było to, że za każdą wyprawę zagraniczną, wojskową, wojenną, szlachta musi być opłacana przez państwo. Obowiązek obrony kraju jest darmowy, to po prostu jest nasz obywatelski obowiązek. Natomiast jeżeli władza, władca w imię tak czy inaczej rozumianych interesów politycznych chciałby, żeby Polska coś zdobywała, podbijała na zewnątrz, to już za to trzeba obywatelom polskim płacić. I Myślę, że na tych dwóch fundamentach spoczywa swoista kultura polityczna Rzeczpospolitej, która rozwinie się rzeczywiście w następnych wiekach. Kultura polityczna, która moim zdaniem jest powodem raczej do dumy niż do wstydu, co wmawiały jeszcze PRL-owskie podręczniki i stereotypy przez nie utrwalone i funkcjonujące aż do dziś. Ludwik Węgierski to światły monarcha, bo przecież nie każdy władca decydował się na uszczuplenie swojej władzy. Czy jednak świetny dyplomata, polityk i taktyk, bo niektórzy historycy mówią o drugim dnie przywileju Koszyskiego, chęci zapewnienia sukcesji dla jednej ze swoich córek. Jak pan profesor no odpowiada nie... na taki zarzut? To nie było nawet drugie dno, to była część układu, jasno postawiona, to w zamian za... Uznanie sukcesji na tronie polskim nie mężczyzny, bo męskiego potomka się Ludwik Wielki, tak nazywany w swoim kraju, czyli na Węgrzech, nie doczekał, ale córkom. To właśnie za to płacił wielkim przywilejem w koszycach wystawionym polskiej szlachcie. W tym momencie jeszcze, kiedy wydawany był przywilej koszycki, najprawdopodobniejszą kandydatką do tronu polskiego była najstarsza córka Ludwika Katarzyna. Ta jednakże prędko zmarła. I pozostały w grze dwie kolejne córki, Ludwika, Maria i młodsza, urodzona najprawdopodobniej między 1372 a 1774, nie mamy tutaj ostatecznej pewności, Jadwiga, ta właśnie, która ostatecznie na polskim tronie zasiądzie. Ale w momencie przywileju Koszyckiego jeszcze o niej mowy konkretnie nie było. Elżbieta Łokietkówna właściwie była regentką i to ona rządziła z tylnego Fotela, panie profesorze, czy gdyby robił to sam Ludwik, gdyby Polska nie była takim pokojowym swego rodzaju łupem, sytuacja byłaby jeszcze korzystniejsza dla naszego kraju? Czy to był ten złoty okres rozwoju gospodarczego, który pozwolił Elżbiecie Łokietkównej sprawować no, w miarę spokojnie tę władzę? I oczywiście nie możemy przesadzić w tych komplementach pod adresem panowania Ludwika Węgierskiego, bo mamy źródłowe świadectwa, iż budziły one także w niektórych momentach i w niektórych miejscach niezadowolenie. Przykładem tego było słynne płoszenie Węgrów, po prostu rzeź dokonana na Węgrach w Krakowie w grudniu 1376 roku. To prawda, że jak tylko pojawił się jakiś Węgier był natychmiast atakowany, zabijany? Był to w istocie pogrom Węgrów dokonany przez mieszczan krakowskich w grudniu 1376 roku przeciwko panoszeniu się, można powiedzieć, tego węgierskiego otoczenia, królowej Elżbiety, która swoją funkcję namiestniczki z Wawelu sprawowała dość twardą ręką. Przykra sytuacja spowodowała nawet jej wyjazd z Krakowa w 1377 roku w styczniu, de facto przekazanie, rządów namiestniczych w Polsce komuś, kto niewątpliwie dobrze interesom Polski nie służył, a mianowicie księciu opolskiemu Władysławowi. To był po prawną kłokietka, owszem reprezentant dynastii piastowskiej, ale tak bardzo powiedziałbym zorientowany na zewnętrzne dwory, w szczególności w tym czasie na dwór węgierski, któremu wiernie służył przez lata. Później przerzuci tę lojalność na dynastię luksemburską, że w istocie okaże się wielkim szkodnikiem. Jego nominacja w 1377 roku niewątpliwie torowała mu drogę do odegrania takiej rozbijającej spójność Królestwa Polskiego roli w następnych latach i miesiącach i dopiero wieloletnia kampania prowadzona przez Jadwigę i jej męża Władysława Jagiełłę doprowadzi do złamania tej siły namiestnika Ludwika Węgierskiego, księcia Władysława Opolskiego. Przypomnijmy jednakże, że to namiestnictwo nie trwało bardzo długo i ono budziło protesty za zbyt Twardą rękę. Przywrócona została do roli regentki Elżbieta Łokietkówna. Po jej śmierci wprowadzone zostało coś niezmiernie ważnego dla naszej kultury politycznej, a mianowicie za życia króla Ludwika Węgierskiego. Nie było już po śmierci jego matki kolejnego namiestnika z Węgier, tylko była rada polskich panów, małopolskich przede wszystkim. Na czele z biskupem krakowskim Zawiszą Skurozwęg, jego krewniakiem Dobiesławem Skurozwęg, Domaratem spierzchna Janem Radlicą, to reprezentacja miejscowych elit przejęła władzę administracyjną nad Polską na mocy decyzji władcy na przełomie 1381 i 1382 roku. I to pozwoliło właśnie przejść Polsce ten trudny moment po śmierci Ludwika Węgierskiego która już wkrótce potem nastąpiła, we wrześniu 1382, przejść w sposób wystawiający najwyższe świadectwo dojrzałości politycznej elit polskich, w szczególności małopolskich. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Wielką zasługą Ludwika Węgierskiego była na pewno jego najmłodsza córka Jadwiga, ale też wielką zasługą panów małopolskich był upór, by potomek Ludwika Węgierskiego zamieszkał na stałe Krakowie, by to był nie król na odległość. Czy sprawa przejęcia władzy przez Jadwigę była przesądzona, czy było to też dziełem przypadku? Był to raczej efekt wielomiesięcznych targów, konfliktów, w których wybrano wariant najkorzystniejszy dla Polski. Otóż kiedy Ludwik I Andegaweński zmarł we wrześniu 1382 roku, nie była jasno postawiona sprawa, która z jego dwóch żyjących córek ma objąć tron w Polsce. Starsza, Maria, która została wydana za mąż, za przedstawiciela dynastii luksemburskiej, Zygmunta luksemburskiego. Postać także bardzo ważną na długie dziesięciolecia, nie tylko w historii Europy, ale także niekoniecznie dobrze zapisana w historii Polski. Otóż młodziutki wtedy Zygmunt luksemburski jako mąż królewny Marii szykował się do roli nowego władcy Polski. Polska stałaby się peryferią znów tak jak była sto lat wcześniej ośrodka imperialnego czeskiego w Pradze. Tak się jednak nie stało. Chociaż hołd Zygmuntowi Luksemburskiemu jako małżonkowi królewny Marii złożyło część mieszczaństwa wielkopolskiego, kiedy ten odwiedził Wielkopolskę, a także część możnych tej dzielnicy, ale większość rycerstwa wielkopolskiego i małopolskiego Wzięła sprawę w swoje ręce i na zjeździe w Radomsku w 1382 roku, w listopadzie, a więc zaledwie dwa miesiące po śmierci Ludwika Węgierskiego, zawiązało konfederację dla ratowania Królestwa Polskiego. Rycerstwo na zjeździe w Radomsku zaprzysięgło sobie wzajemnie wierność i ogłosiło poparcie dla córek Ludwika Węgierskiego, tyle tylko, że uznało za równe prawa Jadwini do tronu jak Marii. To właśnie upór panów małopolskich sprawił, że zaczęły się żmudne negocjacje z wdową po królu Ludwiku Węgierskim, Elżbietą zwaną Bośniaczką od kraju swojego pochodzenia, by ta wydała Jadwigę jako prawną kandydatkę do objęcia tronu w Polsce. Elżbieta zwlekała, być może także dlatego, że Jadwiga miała wtedy 8 albo 10 lat najwyżej. Ale także oczywiście Elżbieta prowadziła tę grę, żeby jak najlepiej zabezpieczyć interesy swoje i swoich córek obu. Przeciąganie owych negocjacji doprowadziło do kolejnych poselstw wysłanych przez Rycerstwo Polskie z Sieradza w 1383 roku, kiedy dopominano się o jak najszybsze przysłanie Jadwigi do Polski i wreszcie targów, które zaczęły się z udziałem jeszcze jednego kandydata dynastii piastowskiej. Ta przecież nie wymarła jeszcze. Była ta dynastia żywa na Mazowszu i na Śląsku. Piastowie Śląscy byli już właściwie w tym okresie zniemczeni i nie myśleli o wspólnocie politycznej z Polską. Natomiast Piastowie Mazowieccy jak najbardziej. Stąd też Siemowit IV, książe mazowiecki, wydawał się bardzo poważnym kandydatem i jego zaczął popierać arcybiskup gnieźnieński Bodzenta. To poniekąd przyspieszyło decyzję Elżbiety Bośniaczki, by jednak oddać Jadwigę do Polski. No bo inaczej groziło, że Polacy wybiorą sobie innego kandydata. W takim procesie przetargów w ciągu dwóch lat proces przekazania władzy od śmierci Ludwika Węgierskiego do przyjazdu do Krakowa Jadwigi nastąpił. Momentem szczególnie ważnym w tym procesie był kolejny zjazd w Radomsku w 1384 gdzie rycerstwo polskie powołało w istocie samorząd królestwa. To też jest bardzo ważne, że Polacy potrafili powołać samorząd w okresie bezkrólewia. Sami możemy się rządzić w razie potrzeby. I w tym czasie ten samorząd został znakomicie zorganizowany w postaci komisji zwanych kapturami, w skład których weszli nie tylko przedstawiciele szlachty, ale także miast każdej ziemi, każdego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, powiatu, by zapewnić porządek na drogach, położyć kres rozbojom i wojnie domowej. Tak zorganizowana Polska mogła doprowadzić ostatecznie do usunięcia księcia Siemowita IV i do koronacji Jadwigi 16 października 1384 roku w Krakowie. Historia Jadwigi jest też historią zobowiązań ojcowskich wobec Sywilhelma Habsburga. Czy ta historia mogła przeszkodzić, by właśnie Jadwiga została koronowana na króla Polski, na panią przyrodzoną i dziedziczkę królestwa polskiego? To narzeczeństwo maleńkiej, prawdopodobnie cztero, a najwyżej sześcioletniej dziewczynki. Z roku 1378 z księciem austriackim Wilhelmem, synem arcyksięcia Leopolda III, w żaden sposób nie przeszkadzał w koronacji Jadwigi 16 października 1384 roku. Dopiero decyzja panów małopolskich, by doprowadzić do związku matrymonialnego Jadwigi z księciem litewskim, będzie się kłóciła jednoznacznie z konsumowaniem tamtego narzeczeństwa wcześniejszego z arcyksięciem austriackim. I to właśnie w tym momencie, czyli dopiero w roku 1385, zaczyna się ten dramat, który będzie miał pewne reperkusje dyplomatyczne. A mianowicie Elżbieta Bośniaczka zdecydowała się złamać przyrzeczenie dane wcześniej panom polskim, iż zrezygnuje z tego narzeczeństwa swojej córki i zobowiązała się przeprowadzić małżeństwo Jadwigi z Wilhelmem. W ten sposób Wilhelm mógł przybyć z Pocztem Rycerskim do Krakowa, by formalnie wziąć ślub z Jadwigą. I koronować się. Tak, i oczywiście koronować się, wypełniając w ten sposób swego rodzaju plan dyplomatyczno-dynastyczny. No tyle tylko, że panowie Małopolscy do tego nie dopuścili. Wilhelm nie został wpuszczony na Zamek Wawelski, Dochodziło prawdopodobnie do spotkań Jadwigi z Wilhelmem naturalnie w obecności osób trzecich w refektarzu w klasztorze Franciszkanów, ale mimo tych kontaktów, z których nic nie mogło wyniknąć, Wilhelm został zmuszony przemocą przez panów małopolskich do ucieczki z Krakowa. Zakon Krzyżacki później będzie podejmował ten wątek, sugerując w walce przeciwko Królestwu Polskiemu i Litwie, że małżeństwo, jakie następnie Adwiga zawarła z Władysławem, Jagiełą było nieprawne, bo wcześniej zostało przyrzeczone małżeństwo jej z Wilhelmem Austriackim, ale ten element propagandy zakonnej nie zmienia postaci rzeczy, że do żadnego skonsumowania małżeństwa Jadwigi z Wilhelmem nie tylko nie doszło, ale nawet dojść nie mogło w roku 1385. Zamiast tego zrealizowana została idea Unii Polsko-Litewskiej. No właśnie. Panowie Małopolscy osiągnęli ogromny sukces, ale dlaczego skierowali swoje oczy w stronę Litwy? Dlaczego wybrali Poganina, Jagiełłę? Próby nawrócenia czy ochrzczenia książąt litewskich były pamiętane na dworze krakowskim co najmniej od połowy wieku XIII. Gra toczyła się o to, kto będzie tym, który nawróci ostatnie pogańskie państwo w tym regionie Europy. Silne, energiczne bardzo zdolne do militarnych podbojów państwo litewskie. Czy będzie to zakon krzyżacki, czy będzie to Polska. To była kwestia, która stawała się coraz bardziej czytelna także dla władców litewskich. Ci bowiem toczyli także od ponad 100 lat coraz cięższe boje z zakonem krzyżackim i chociaż Litwini odnosili błyskotliwe sukcesy w opanowywaniu niejako opróżnionego przez panowanie mongolskie olbrzymiego pasa ziem między Morzem Bałtyckim a Czarnym księstw ruskich prawosławnych, to jednak w zapasach wojskowych z zakonem krzyżackim Litwini mieli coraz większe trudności. I to właśnie skłoniło litewskich władców do decyzji, iż tym razem, to jest pod koniec wieku XIV, warto serio rozważyć możliwość sojuszu z Polską uwieńczonego decyzją o małżeństwie i o chrzcie. Tak to wyglądało od strony litewskiej, jak od polskiej. Oczywiście sprawa walki o Pomorze zabrane przez zakon krzyżacki była doskonale pamiętana przez polskie elity polityczne. Chęć odzyskania tego, co zakon siłą, przewagą swoją zdobył na początku wieku XIV w naturalny sposób skłaniała panów małopolskich do poszukiwania właśnie w księciu litewskim kandydata do związku politycznego, który umocniony przez małżeństwo, a potem przez chrzest. Stworzy z Unii Polsko-Litewskiej potężne narzędzie rekonkwisty pomorza. Operacja odbyła się 4 marca 1386 roku. Na chrzcie Jagieło otrzymał imię Władysław, otrzymał też pełnie pełni władzy królewskiej, ale oczywiście musiał się liczyć z pozycją swojej żony, która była dziedziczką tronu polskiego, królem Polski. Niemniej jednak Władysław był przecież dojrzałym mężczyzną, pierwszym de facto królem lekcyjnym. Jak wyglądała władza jego i Jadwigi? Czy ona była mimo to, iż była królem Polski, była królową u boku męża dojrzałego Jagieły? Wyobraźmy sobie teraz tę sytuację tak, jak ona mogła wyglądać. Jadwiga ma na progu 1386 roku 12, a najwyżej 14 lat. Stąd też naturalna ciekawość i zarazem obawa Jadwigi o ten wybór. Poświęciła się przecież zgadzając się na ten wybór, rezygnując ze znanego sobie, no niewątpliwie oswojonego jako towarzysz zabaw dziecinnych Wilhelma. Na nieznanego, pogańskiego, otoczonego maurą dzikości, obcości, dużo starszego mężczyznę. Zatem Jadwiga wysłała swojego osobistego wysłannika do Jagiełły, kiedy już ten układ małżeński został u nią w krewie zawarty. Wysłała, by ten przyjrzał się Jagielle, jeszcze wtedy nie nosił imienia Władysław. Jagieło zaprosił chętnie wysłannika Jadwigi nawet do łaźni, by ten mógł mu się lepiej przyjrzeć i wiadomości jakie przywiózł Jadwidze jej osobisty wysłannik były na pewno na tyle pocieszające, że nie słyszymy o żadnych scenach, dramatach czy niepokojach związanych już z osobistym poznaniem młodziutkiej królowej, a raczej króla Polski z jej mężem zaślubionym w marcu 1386 roku. Nie wiemy, czy Jagiełło był starszy o 20 lat, czy tylko o 15 lat. Historycy spierają się tutaj także o znacznie szerszą rozpiętość możliwych dat urodzenia Władysława Jagieły. Był na pewno wyraźnie przynajmniej dwa razy starszy od swojej żony. A jednak, jak wiemy, to ze wszystkich źródeł. To małżeństwo w istocie bardzo dobrym. Nie było żadnego śladu konfliktu między małżonkami. Przeciwnie, Jadwiga znalazła przyjacielskie dusze także w rodzinie swojego męża, wśród braci Jagiełych, I to zgodne współdziałanie, dzielenie się obowiązkami z mężem, z Władysławem Jagiełą, będzie widoczne dla wszystkich poddanych. I będzie przynosiło owoce w ciągu tego wspólnego panowania, jakie trwać będzie lat ponad 13. Pierwszym owocem było to, że kiedy Jagiełło udał się na Litwę dokonywać tam osobiście aktu chrztu swoich rodaków, w tym samym czasie Jadwiga wyrusza, to jest na początku roku 1387, na Ruś Halicką, żeby przywrócić tam zwierzchność Polski. Tę zwierzchność bowiem zakłóciło księcia Władysława Opolskiego. Ten bowiem chciał stawić opór wojskom polskim, podporządkować Ruś Halicką Węgrom. Jadwiga jednakże postawiła na swoim i Ruś Czerwona, Ruś Halicka została ponownie przyłączona do królestwa. Hołd złożony wobec niej we Lwowie był niejako potwierdzeniem tej politycznej czy wręcz geopolitycznej roli jaką odegrała Jadwiga jako król Polski no zaledwie jako 15 czy nawet 13 latka w roku 1387 Związek Polski z Litwą nie był związkiem usłanym różami. Niebawem doszło do sporów między królem Polski, między Władysławem Jagiełą, a książętami litewskimi. Jadwiga podobno była osobą, która łagodziła te spory. Między Jagiełą, Witoldem, między Świdrygiełą. Jak wyglądały te relacje Polski z Litwą? To, że Jagieło został królem Polski, być może nie wszystkim się podobało, a może nawet uznali to za dobrą monetę, by odebrać mu władzę na Litwie. Ależ oczywiście no, Jagieło miał bardzo liczne rodzeństwo. Miał bardzo wielu braci. Nie wszyscy z nich obdarzeni byli takim instynktem władzy i takimi umiejętnościami, jakie ostatecznie wykazał ten niezwykle mądry, przenikliwy i dalekowzroczny książę. Ale przede wszystkim wśród jego bliskich krewniaków znalazł się ktoś równie, a może nawet jeszcze bardziej utalentowany, choć nie był bratem. To jest książę Witold, syn Kiejstuta. Fakt, że Jagieło doprowadził do śmierci ojca Witolda, no niewątpliwie rzuciło się to bardzo głębokim cieniem na stosunki między tymi dwoma najwybitniejszymi przedstawicielami litewskiego rodu panującego, to jednak udało się ten pierwszy kryzys stopniowo zażegnać, dzieląc odpowiedzialnością między Jagiełę jako księcia Zwierzchniego i Witolda jako faktycznego zarządcę ziem litewskich. Tyle tylko, że oczywiście taka harmonia nie odpowiadała zakonowi krzyżackiemu, który przecież chciał prowadzić swoją misję, dzięki której w ogóle miał prawo być nad Bałtykiem, bo przecież był to zakon przeznaczony do nawracania niewiernych. Jeżeli Polska wykonała tę misję nawrócenia Litwy, to w imię jakiej racji duchowej zakon miał trwać nad Bałtykiem? To pytanie stanęło z całym dramatyzmem przed wielkimi mistrzami zakonu krzyżackiego. I stąd chęć rozbicia tego Związku Polsko-Litewskiego, zakwestionowania jego roli chrześcijańskiej i wykorzystania na nowo antagonizmu Witolda z Jagiełłą Ta właśnie sytuacja doprowadzi do buntu Witolda przy wsparciu krzyżaków przeciwko Władysławowi Jagielle do zaburzenia, w którym cała Unia Polsko-Litewska została wystawiona na szwank. Jadwiga odgrywa w tych konfliktach rolę raczej chyba nie pierwszoplanową, ale na pewno łagodzącą spory w rodzinie samego Władysława Jagieły, w rodzinie męża. Na pewno także Jadwiga odgrywała rolę, chciała odgrywać rolę łagodzącą w stosunkach Polski z zakonem. Znamy jej korespondencję z wielkimi mistrzami, zwłaszcza z lat 1397-1398, kiedy Jadwiga zabiegała u wielkiego mistrza zakonu, Konrada von Jungingen, brata późniejszego, poległego pod Grunwaldem Ulricha von Jungingen, o zwrot ziemi dobrzyńskiej. Jadwiga spotkała się nawet w tym celu z wielkim mistrzem na zjeździe we Włocławku i umówiła się na kolejny zjazd na wiosnę roku następnego w Toruniu. Wtedy jednakże wielki mistrz, który no wyraźnie chciał się uchylić od oddania tej strategicznie ważnej, choć małej ziemi dobrzyńskiej Polsce, Uczynił Królowej Polskiej wielki afront i na zjazd w Toruniu nie przybył. Ten właśnie moment niewątpliwie zwiastował głęboki kryzys w stosunkach polsko-krzyżackich i zapowiadał, Konflikt, który stawał się coraz bardziej nieuchronny. Jadwiga uchodziła za tę, która mogła owemu konfliktowi zapobiec. Czy tak by się stało? Nie dowiemy się, bowiem Jadwiga nie dożyła rozpoczęcia wojny polsko-krzyżackiej, ale sprzeczność interesów narastała tak wyraźnie, a z drugiej strony utożsamienie Jadwigi po prostu z interesem. Królestwa Polskiego było tak pełne, że niewątpliwie towarzyszyłaby ona w tej rozgrywce wiernie swojemu mężowi jako dodatkowy w tej rozgrywce poważny atut. Współczesny Jadwidze Stanisław, Stanisław ze Skarbinierza w Mowie Pogrzebowej powiedział, że... Widzieliśmy, jak była mądra w radzie, roztropna w postępowaniu, jak dbała o wszystko, co należało do korony polskiej. Piękne słowa. To chyba nie były tylko zdawkowe, grzecznościowe formuły przy okazji pogrzebu. Królowej przedwcześnie zmarłej. Ale były to opinie podzielane przez wszystkich obserwatorów, których relacje dotarły do naszych czasów. A więc te słowa, które wypowiedział Stanisław ze Skarbimierza, przypomnę, że był to osobisty kapelan królowej, a zarazem pierwszy rektor odnowionego przez nią uniwersytetu, a raczej za jej pieniądze. W istocie uniwersytet właściwie już od 1390 roku próbował odnowić swoją działalność, ale dopiero starania Jadwigi i Jagieły skierowane do papieża Bonifacego pozwoliły na pełną restaurację w 1397 roku Uniwersytetu w szerszym zakresie niż uczynił to Kazimierz Wielki, bo dodano jeszcze do Wydziałów Prawa i Sztuk Wyzwolonych także Wydział Teologiczny. Ta zasadnicza fundacja królowej była jedną z wielu, jakich mamy świadectwo do dzisiaj. Stanisław ze Skarbimierza nie kłamał, kiedy mówił – widzieliśmy, jak wznosiła kościoły, jak uposażała ołtarze, fundowała altarie, z jakimi oznakami szacunku odnosiła się do książąt, do szlachty, do biskupów i kapłanów, z jaką łaskawością przyjmowała ubogich, jak życzliwie udzielała posłuchania, jak daleka była od wyszydzania kogoś, nie wszczynała kłótni, ani nie była gadatliwa, nie unosiła się gniewem bez słusznej konieczności. Pięknie powiedział w czasie przy kanonizacyjnej Jadwigi na błoniach krakowskich papież Jan Paweł II, kiedy wskazał w niej patronkę polskiej racji stanu. Święta, która jest patronką racji stanu. Czy racja stanu może być święta? Wiele zbrodni popełnia się w jej imię, a jednak Jadwiga, o ile nam wiadomo, nie jest patronką żadnej zbrodni, jest patronką dobroczynnej niewątpliwie Unii Polsko-Litewskiej i jest...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 Zapraszał profesora Andrzej Nowak. Dorota Truszczak także zapraszam.